serdecznie witam Was w kolejnym podcaście gorąco, pięknie troszkę wieje tutaj zaraz Wam powiem z której strony wieje jak jesteśmy tutaj to z tej strony tutaj czyli wieje od oceanu spokojnego jeśli słyszycie może trochę fal to jest właśnie ocean ja sobie zrobię czułość może na większą na chwilę nie wiem czy coś słychać troszeczkę ja sobie leżę na piachu w mojej kurtce, którą mam zawsze na moich podróżach. W sumie mam ją pod głową, bo trochę ten piasek jest taki mokry. Ale postanowiłem sobie na chwilę wysiąść z autobusu i pozwiedać stare miejsca. Tutaj właśnie z tego miejsca zaraz tutaj, właśnie nie pamiętam jak zapomniałem jak to się nazywa. To jest taki jakby półwysep helski, usypany z piachu, który wydobyli, kopiąc kanał panamski. Ehm, jak to się nazywa? Zapomniałem. E, trochę ludzi to je patrzy syndrom skwary, jak już mówię po raz kolejny. Co się patrzysz, stara babo, na tą gąbkę. E, pozdrawiam Macieja, nie wiem, nie nagrywa już od dawna. Um, ale wiem, że gdzieś tam jest um, Jak słuchanie tylko dla Orów To zajebiście, jak nie, no to trudno um, Dzisiaj taki podcast Taki można powiedzieć z dupy bo Tak nie planowałem, ale leżę sobie, odpoczywam Ciepło jest, pięknie jest um, Czułość na jedynkę, na zero Czyli nagrywam z łapy um, Leżę sobie I takie małe jakieś No nie powiem, że podsumowanie, bo ciągle powiecie, Dawidziński podsumowujesz Mówisz o tej przeszłości, ale tak sobie myślę o tej kostaryce, która właśnie była i była całkiem. O jezus, ale zagrzało słońce teraz, wyszła taka z zachmury. Oj, oj, oj, jak fajnie. Um, wieje trochę, przepraszam, ale to od oceanu, jak powiedziałem. Wieje, wieje, wieje, wieje. wieje. E, mam nadzieję, że tego nie słuchać e, za bardzo. Kąpka jest, jest, wszystko jest, jest. W każdym razie witam was serdecznie i takie podsumowanie, jak już powiedziałem niekonieczne, ale takie mam gadane dzisiaj i, i lubię ostatnio gadać i nawet muszę wam powiedzieć że sobie przesłuchuję te moje podcasty wkładam słuchaweczkę do Zuma i albo ściągam na iPada wszystkie dźwięki, gdzieś to tam wszystko archiwizuję bo to podstawa nuż się coś zgubi, nuż się coś stanie i szlak trafił całą podróż, więc trzeba mieć wszystko zarchiwizowane więc sobie przesłuchuję i i lubię te moje ostatnie podcasty są takie wyluzowane i, i, i spokojne może lekko takie ktoś ostatnio napisał marudzące ale nie to nie jest, że jest mi źle Oj, jaka fajna chmura idzie, taka zakręcona jak taki loczek um, nie, to nie jest źle nie, nie, nie, nic mi nie jest źle już słyszeliście, że wyluzowałem po tych wszystkich babach i po wszystkim um, ale jest okej okay. i dzisiaj właśnie Wracamy, może troszeczkę powiemy Wam, co, co przede mną. E, więc tak to bywa i zapraszamy na małe panamskie wejście, małe panamskie reklamy. No bo nowy kraj. Nie wiem, czy zauważyliście. Ikonka też się troszkę e, minimalnie zmieniła, ale mi tu sypie piachol. Ja ty e, więc e, nie wiem, czy odwiedzacie w ogóle stronę nie tylko dla orów. E, tam, oprócz ikonek, oprócz czasem mapy, gdzie jestem to są też ikonki, gdzie możecie kliknąć na zdjęcie i polecam Flickra w ogóle, polecam, bo wrzucam tam dużo zdjęć możecie widzieć, gdzie jestem oczywiście wideokasty, które też dla Was kleję i zanim jeszcze przejdziemy do tej przerwy, którą Wam powiedziałem przed chwilą, ale nawijam, nawijam to chciałbym Wam, albo nie, powiem po przerwie, powiem po przerwie, bo, bo tak, zajebiście jest, leżę, popijam sobie zimną oranżadę. Orangina, i wrócimy po przerwie. Wrócimy, cuando salimos de nuestras terminales en David i Panamá, estamos impulsando el desarrollo de nuestra konvencje nacionales del partido Morirena de Chiriquí. Ja nazywam się Przemysław Szczepaniuk. A wysłuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. La Asociación de Ganaderos Capítulo de Chiriquí, Anagán, te invitan a. Ah, la... pero le adivinę, el nombre: veo, veo, que sea se alguito, sea alguito. Serdecznie witamy. Hiszpańskie, panamskie radio, Radio de Panama. Chciałem Wam <tom> podziękować, <tom> drodzy słuchacze za te kilkanaście maili dokładnie 11 dostałem maili z podziękowaniami za te 500 podcastów miałem taką małą ochotę że może będę miał 500 lajków na fejsie no ale nie dało się mam 400 ileś, 20 czy coś tam no trudno, ale nie ilość, a jakość i właśnie te 11 maili, które dostałem od czasem nawet z trzech osób, których się nie spodziewałem bo a, myślałem, że mnie nie słuchają a tu proszę bardzo, taki cztery zdania, pięć i, i, i, i tak jak kiedyś od Szczepaniuka Przemka dostałem takiego maila, że jesteś mi bratem, że słucham cię w mojej ciężarówce, że wiem o tobie wszystko i, i czuję się jakbyśmy byli jednością. Co, takie coś kiedyś było, nie wiem, czy pamiętacie taki podcast, nie, wiem, 120 któryś właśnie przemoższę Pani mi taki napisał, a potem widzicie jak to się wszystko skończyło. Eee, w każdym razie 11 maili, które zmieni moje życie można by tak nazwać dzisiejszy podcast przepraszam, że się tak śmieję ale, ale ma dobry humor od rana, od popołudnia i no bo fajnie jest i ten i przyjechałem z je... tak ten, yy, o godzinie drugiej do mojego schroniska, myślałem, że zamknięta że mnie nie wpuszczą i w ogóle... Ale spałem w z 14 osobami w pokoju. Na szczęście klima miałem blisko, nogi mi puchły, bo ja mam wysokie ciśnienie i niestety coś takiego jest, że, że jak jest gorąco, to mi giry puchną e i prawie się w te w bambosze nie, nie mieszczę. E to nie boli, to nic nie jest złego, ale po prostu girska takie są... Nie bardzo. W każdym razie miałem coś takiego na samym początku w Kostaryce. Teraz jak wyjechałem rano, podróż całodniowa od godziny siódmej, y, tak jak słyszeliście, nagrywałem. Y, skończyłem o drugiej w nocy, a miał być szybciej, ale wiecie o tym, że autobus je powoli, że kopią, że kopią, że kopią. Ale mam nadzieję, że jak przyjadę może za dwa lata znowu do Panamy, bo w końcu muszę ten kanał panamski zobaczyć te, te nowe wrota, y, ten, ten, ten, ten, ten, tą nową nitkę. Y, więc... Y, y, f, ale tu sobie piachol. Ja ty. Te... Więc na pewno Panama welcome to znowu, ale to myślę, że może z moim kuzynem na moją kolejną 40. rocznicę, a jego 40. urodziny, więc cholera wie. Może zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie 11 maili, które zmieniło moje życie, można by tak powiedzieć, i czasami bardzo fajne, czasami niespodziewanie bardzo fajne. I dziękuję Wam za to wszystko, dziękuję za te kilka SMS-ów. A ci, co mają, mój numer ten mają i czasami napiszą. Dawidziak w 100 lat, 100 lat, jeszcze jedna 500. -ka. Ale może już nie róbmy kolejne 500, zróbmy kolejną setkę do 600. Jak to brzmi, 600 podcastów? Ja tej. Więc dziękuję też Marcinowi, temu wielkiemu, co te głos jego podrabiałem. Bardzo mi się podobał ten podcast, w ogóle, jak podrabiałem te głosy, z, z, chyba chyba La Fortuna, e, taki onomatopeiczny, taki e, właśnie tutaj jakieś ptaki, tu jaszczurki, tu to, bar, to jeden z moich ulubionych podcastów, bo chyba trwał właśnie z godzinka albo jakoś tak i tu coś naśladowałem, tu coś naśladowałem i tu coś e, próbowałem e, onomatopeizować, że tak powiem, e, no i bardzo lubię do tego podcastu wracać zasłuchałem go już chyba z dwa razy na razie taki był niezmontowany zobaczymy jak to będzie montażu znaczy już zmontowany ale jak, jak go nagrałem to mi się spodobało mówię, a muszę sobie złeć, ja tam nagadałem bardzo mi się podobał w każdym razie, w każdym razie bardzo fajnie, sympatycznie i mówię, i czuję taki już los w nagrywaniu i chociaż moja podróż już pomału chyli się ku końców i już jestem, może nie na ostatniej prostej ale zakręt w lewo robię mówiąc szczerze i potem mały samolocik samolocik poleci tu, międzylądowanie w, w, w tej jaką się nazywa, w Kolumbii potem lądowanie w Kurasao i potem już docelowo lądowanie tam gdzie mam być właśnie chodzi o lądowanie i o start to jest kolejna część mojej wyprawy. Na razie Wam nie zdradzę. Powiem, że chyba dwie osoby wiedzą o tym, e, które są w temacie, czyli właśnie Marcin, tego drogo podra po podrabiałem. Pozdrawiam Cię Marcinie i Agnieszka, bo no tak trochę e, oni tam byli, oni tam byli mówili, że zajebiście! I w ogóle. E, no ale zobaczymy, co tak będzie. O chmura idzie. Taka trawa w kształcie Irlandii. E, właśnie tutaj to, no, ale zajebiście. Chmura w czarcie Irlandii z taką wyspą Man Ale taka trochę przerośnięta wyspa Man I trochę za wysoko jest Ta wyspa Man Ale e, mógłbym nawet zrobić zdjęcie Nie, nie chcę mi się e, Zajebiście Chmura w czarcie Irlandii w Panamie nie ja, tej zajebiście O, ale fajna Niebieskie niebo Ciepło Wiaterex w plecurki. Ja siedzę tak na takiej w skarpie tutaj mini. Jak to się nazywa? Zapomniałem. Mam końcu języka to miejsce gdzie jestem. No nie pamiętam. No tak mam jakąś pamięć dziurawą bardzo. W każdym razie wracam do tej Kostaryki, w której czułem się, jak już wspomniałem już wcześniej, bezpiecznie, fajnie, miło, sympatycznie i wciąż w tej Kostaryce jest dużo miejsca do zobaczenia, bo ja tak w zasadzie ściąłem ją na pół, północny taki, północną jakby część, ale jeszcze moi Szwedzi, którzy przed chwilą się do ode mnie odezwali, pojechali na dół, tam przy granicy właśnie Panamskiej, Mówili, że, y, mówili, pisali SMS-ki, że zajebiście tylko komarów, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i, i malaria i te sprawy, ale myślę, że tak jak czytałem tutaj w przewodnikach różnych, to właśnie Kostaryka jest jednym z takich krajów, gdzie właśnie nawet wodę można pić z kranu i tam inne rzeczy i te komary są jakie są, no ale trzeba tam się trochę zaszczepić i w ogóle, ja się ja, nie szczepiłem ani nic w ogóle przed tym wyjazdem, zaufałem szczepionkom, które miałem robion robione na Panamę trzy lata temu, no, więc no, tak trochę na dziko pojechałem jeśli chodzi o zdrowotne sprawy, aczkolwiek jedna trzecia mojej walizki to są tabletki Ym, y, tabletki na, na wszystko w zasadzie więc, y, no bo taki już jestem typ, że muszę a ta ta chmura, tak co? Ona no, może przypominać tak pół swastyki o, ta chmura przypomina pół swastyki taki jest góra, w lewo i na dół i taki lekki zawiasek, więc jakby takie dwie chmury złożyć, to Adolf Adolf by był zadowolony zresztą tutaj może nie tutaj, ale właśnie w Kolumbii gdzieś na dole właśnie Niemcy i, i, i po II wojnie światowej mieli swoje azyle i, dużo jest właśnie, szczególnie w Urugwaju też, to może nie za blisko tutaj, ale w Urugwaju jest dużo właśnie e, niemieckich nazwisk, bo Urugwaj chyba był w czasie II wojny światowej e, neutralny, ale potem Niemców przygarnął i, i, i, i tak to jakoś było, tak coś pamiętam e, zresztą o II wojnie światowej będziemy rozmawiać e, chyba w lipcu bo już muszę Wam powiedzieć oficjalnie, że wybieram się do kesslingofona popalić trochę ciszy, bo on tam ostatnio mówiłem, że on palił Mam nadzieję, że ma jeszcze jakąś lampę z wodą do palenia i będziemy lecieć do Daxford na 70-lecie II wojny światowej, więc muszę porządny aparat w rodzaju kupna nabyć i w ogóle. I Chmury? Ktoś pytał chmury? Nie ma chwilowo żadnych chmur kształtowych. Znowu loczki dwa są, więc będziemy czaskać zdjęcia, więc jakby ktoś chciał się podłączyć do Daxford, Zapraszamy, zapraszamy. Robert ma ogromne, nowe mieszkanie. Zakazali mu podobno słuchać podcastów w pracy, ale hmm, słucha. wstaje o siódmej rano zawsze i przed pracą słucha. W każdym razie hmm, też rozmawiałem z Marcinem jakiś czas temu. Marcin lubił na przykład Kesslinga słuchać, sorry Robcio, że tak truję o, o tobie, trujemy ci dupę. Ale hmm, tak nie ma trochę za bardzo słuchać w polskich podcastach, za bardzo co takich pierdół jak ja gadam takich autorskich projektów indywidualnych projektów takich, takich zajebistych gości jak ja że jadą gdzieś na koniec świata i, i dwa razy w tygodniu puszczają coś i siedzą po nocach montują wkładają, robią i, i, i po co? i po co? Naprawdę 500 odcinków i po co? Zastanawiałem się właśnie dlaczego ja to robię bo czy chcę? czy nie chcę, czy mogę, czy nie mogę, czy muszę, czy nie muszę. Jakby mi się właśnie ktoś pytał dlaczego, to cholera jest to trudne pytanie, bo to nie jest tak, że robię coś, bo nie wiem jakby to powiedzieć. No Jest to pasja, jest to hobby. Lubię zwiedzać, podróżować i lubię to też zapisywać. Zresztą mówiąc szczerze, no muszę wam powiedzieć, że od małego, odkąd istniały narzędzia nagrywające, ja nagrywałem, kręciłem. Pamiętam, że um, pożyczałem od ciotki mojej Kryśki, którą pozdrawiam kamerę na przykład, wideo taką, ósemkę, ciotka miała i robiliśmy na przykład filmy z imprez i bardzo fajne były filmy z imprez gdzieś na YouTubie, a podłączę jak nie zapomnę linka do, do imprez z, y, moich z liceum i robiliśmy na przykład właśnie jakieś teledyski nagrywaliśmy, że to nie było takie jakieś mucha dzika to nie było jakieś takie głupie nagrywanie tylko były jakieś scenki rodzajowe i robiliśmy różne fajne rzeczy i mieliśmy zajebistą klasę licealną, naprawdę zgraną, fajną i ja byłem takim fajnym facetem, przepraszam za to moją skromność, że na przykład zapraszałem całą klasę na imprezę miałem fajną dużą HT kujony niekujony kujony, jakieś gosie niesamosie i, i takie na przykład dziewczyny, które wiadomo, że w każdej klasie jest trochę ludzi, którzy się trzyma razem, trochę ludzi, którzy są tacy, jacyś tacy, nie do pogadania, ale mówię, kurde, jest wolna chata, wpadnijcie. I no nawet nie chodzi o to, że była rozpierdalanka, że wszyscy leżeli na chlani, bo nie, bo właśnie nigdy tak nie było. Czasami się ktoś lekko wstawił, czasami coś, ale i ogólnie nie były pod hasłem, najebmy się. Naprawdę. Nie było tak. Było trochę dobrego żarcia, bo zawsze lubiłem zrobić fajne Żarcie, ludzie przynosili jakieś drinkowanie, ale miałem też duży taras, było lato, było fajnie, różnęliśmy w jakieś karty, kręciliśmy filmy, robiliśmy teledyski, więc zobaczcie na YouTubie, może to wszystko takie głupie, czasem yy, naiwne, czasami były takie właśnie nagrywania, po prostu kamera sobie stała, ale ludzie, tak samo trochę z pod podcastami było, że czasami kręciłem, kręciłem, a w pewnym momencie ktoś brał kamerę i mówi, to widziałak, to widziałak, teraz ja pokręcę, daj, bo mam fajny pomysł. I tak samo jest z podcastami, że czasami kręcę, kręcę, kręcę, a tu na przykład ktoś bierze mikrofon i mówi Filip, jadę na Kilimandżaro i kurde, na, nagram Ci jakiś podcast, co myślisz o tym? No i zajebiście. I, i tak parę razy było. Pozdrawiam tu, tutaj Barnabę, który miał mi nagrać podcast właśnie z Kilimandżaro i zamiast nagrywać to mm, poszedł ze milion w krzaki ale nagrał mi coś tam, niestety nie nadawało się to za bardzo do edycji, ani nic z tego, ale, ale było parę takich momentów, gdzie po prostu dawałem mikrofon ludziom i nagrywali. I to jest, kurde, w tej całej mojej pięćsetce, jakby tak można podsumować, chyba najfajniejsze, że zaraziłem ludzi takim, nie wiem, czy coś nazwać bakcylem, czy czymś, ale czymś takim, że Okej, okay, nagram coś, bo fajne. I to właśnie tak były takie podcasty, do których nie przyłożyłem absolutnie ręki, oprócz montażu i jakiejś tam takiej grubszej edycji. I było to fajne, bo ludzie zrobili coś dla siebie, ale dla mnie. Mów, zrobimy dla tego głupiego dowiedziaka coś, nagramy mu, bo, bo fajnie, bo, bo chcę bo lubię, bo miałem fajną historię i tych podcastów trochę było tak jak na przykład Szymonowi dałem, jak pojechał na Igrzyska do Londynu e, bardzo fajne podcasty, pozdrawiam go tutaj serdecznie e, no i było tego troszeczkę i, i to pff, jest fajne jest to ciekawe, interesujące i to daje siłę tak jak daje siłę te 11 maili które dostałem ok, kurde może Martin by dostał miliard maili bo on jest bardziej sławny, ale mi to nie przeszkadza 11 jest fajną cyfrą cyfrą czy liczbą, liczbą przepraszam więc, więc absolutnie mi to nie przeszkadzało i troszkę się zachmurzyło ale to dobrze, bo słońce nie, na, nie naparza tak mocno można by powiedzieć chmury straciły kształty, raczej tak troszkę przyszły, tam jest jakaś chmura fajna to wygląda tak trochę jak dwa wieloryby, taki jeden duży i jeden mały nad nim to fajne to są takie kumulusy i stratokumulusy y, takie rozmyte, fajne no i staciory tutaj y, płyną na kanał, bo płyną rano płyną w tą stronę, a wieczorem jak jest wpływ, przypływ z tamtej strony, to płyną w tą stronę więc y, y, dzieje się, chociaż tych statków tak jak patrzę malutko tutaj na redzie stoi dużo a, na, na A się nazywa tu, gdzie jestem, a Ar Amador właśnie, wiedziałem, że na Amador no Amador y, to jest taki właśnie półwysep tutaj helski, można by powiedzieć w Panama City wy, y, nasypany z piachu, który wykopali wykopali właśnie z kanału panamskiego i na, na samym końcu były takie zanim patrzyłem na zdjęcia, jak to wyglądało właśnie chcę jechać do muzeum kanału panamskiego y, nie wiem, czy mi się uda, czy mam czas bo samolocik y, niedługo w sumie jest to tak krótki wyjazd tutaj do tej Panamy, że aż strach yy, wszystko jest napięte na ostatni yy, napięte i zapięte na ostatni godzik co do minuty prawie Uu, przepraszam trochę jeszcze uśpiący ktoś się wstaje wcześniej rano e, ale mój autobusik tutaj jeździ, wsiadam, wysiadam mm, co chciałem powiedzieć? no, że Amador, że na końcu były takie jakby skałki, takie wysepki i oni po prostu zrobili ten ten, ten półwysep taki do tych skałek i tutaj jest bardzo taki, jak się mówi po angielsku posi. czyli bardzo elegancko bardzo wykwintnie, super hotel jest tutaj, na samym końcu skąd startowaliśmy 3 lata temu z Ewką na nasz rejs z kanałem ponamskim pewnie stąd właśnie stateczki odpływają fajne jachty tutaj stoją, fajne knajpy są tutaj właśnie Sylwestra E, też spędzałem e, jakiś czas temu w każdym razie, w każdym razie jest tu bardzo ładnie, jest tu bardzo. Oj, znowu się chmury skończyły, znowu mi na świeci. Muszę moją czapkę z daszkiem, z logiem jabłkowym założyć. O, jaki. Przepraszam. E, przepraszam, ale zezwaniam usta, jak już mówiłem, dłonią. Nie odwrotnie dłoni ustami. nie co ja mówię? Usta dłonią, tak to dobrze powiedziałem. E. No i tak gadam do Was już prawie, nie wiem, już ponad 20 minut, więc jeszcze chwilę. Dobrze jest, wakacje, długie. Nie ja to chodzi w wakacjach, żeby były długie no, i fajne i słoneczne, bo chyba lubię coraz bardziej słońce. Lubię też zimy, ale dawno nie byłem na nartach, dawno nie byłem na snowboardzie, w sumie, bo na snowboardzie ostatni raz jeździłem parę lat ostatnie parę lat i, i, i trzeba by może się wybrać ale y, nawet moi znajomi dwa lata temu organizowali jakiś wyjazd ale y, no jakoś tam nie wyszło eee, znowu wam przepraszam no, chyba muszę dzisiaj się może wcześniej położyć spać bo rano o 6 y, taksówka, o 8 samolot więc zobaczymy jak to będzie e, co chciałem powiedzieć y, Kostaryka jest właśnie w Kostaryce, tak jak mi tutaj Anna Sofi owała że mnóstwo, mnóstwo komarów, ale właśnie na dole jest bardzo fajnie, na dole jest mniej turystycznie i myślę, że tamtędy droga mnie poprowadzi następnym razem, bo chciałbym właśnie tamtą część Kostaryki zaliczyć. Zobaczymy, na pewno nie w przyszłym roku, może za dwa lata, a może za trzy lata bo tak często wracać nie można. Zresztą mam plan na Chile. Zobaczymy, co, co będzie. O, jaka chmura wielka idzie. Mam plan na Chile. Połączyć to z rajdem Dakar. Ogłosili całkiem niedawno trasę. Tym razem chyba przez Argentyny nie poleci. Czyli będzie Peru, Bolivia, Chile. Polecimy inaczej. No i właśnie Salar de Uyuni, gdzie Kamil był i Karolina. Pozdrawiam ich serdecznie. To mnie kręci. Tam po prostu solna wielka pustynia na miliardowej wysokości i myślę, że to jest miejsce następne, takie magiczne marzenie można by powiedzieć, kolejne które, które chcę spełnić, no ale tam to już samemu ciężko tam to już pewnie będzie trzeba jakoś sobie zorganizować może nie powiem, że wycieczkę, ale, ale pomyśleć inaczej, bo tutaj jest jakby świat cywilizowany, a tam troszeczkę jest to wszystko inaczej, więc pewnie będzie trzeba mieć samochód, będzie trzeba mieć zupełnie inny plan i trzeba będzie może we dwójkę, może w trójkę pojechać, a wiecie, jak to we dwójkę, we trójkę, to plany zawsze się różnie układają i czasem trzeba iść na kompromis, ale nie mam z tym żadnego problemu, więc już mówię Wam o planach, na przyszłe może lato, no, może na przyszłą zimę zobaczymy, a tutaj co? Jeszcze jeden dzień w Panamie, jeszcze w zasadzie dzień i poranek, bo potem samolot, który wam powiedziałem, malutki de Havilland opowiem no, Wam o tym samolocie może już następnym, albo jak już dolecę, może jak dolecę, bo to cholera wie, jeszcze takim małym gównem nie leciałem. I to uje, jest abi piach sypie. Um, co chciałem powiedzieć, co chciałem powiedzieć, no, że jedno tankowanie tu, drugie tankowanie tam, ale bilet, cena robi różnicę, cena czyni cuda, może to w ten sposób, czyli za 125 dolarów lecę po prostu na drugiej koniec świata, no bo była taka opcja, żeby lecieć z powrotem, powiem wam tak, króciutko, co was czeka w następnych podcastach, była opcja, żeby wrócić na Florydę i z Florydy polecieć tam, gdzieś, gdzie lecę, ale nie powiem Wam gdzie jeszcze, ale nie lubię się cofać, tak jak Wam powiedziałem już wcześniej nie lubię się cofać, lubię iść do przodu i lubię doświadczać nowych rzeczy i to dla mnie było tak mentalnie chyba ustecznienie się, jeśli takie słowo można użyć wrócić na Florydę, na tym lotnisku tam posiedzieć i polecieć Nie, nie, nie, nie, nie nie, to nie, chociaż opcja finansowa była podobna ale jest, straciłbym cały dzień, a tutaj jednak lecę o godzinie 8 i jestem tam o 12 ileś, więc mam za jakby pół dnia uratowane i mogę jeszcze dużo fajnych rzeczy zrobić. Więc yy, będzie się działo. Yy, jeszcze różnica czasu, oczywiście, wiadomo. Yy, więc próję do przodu tak jak ta granica, którą, której nie byłem pewien która w zasadzie przez cały czas odkąd przyjechałem do Kostaryki gdzieś to miałem w głowie jak którędy przekroczyć granicę czy jechać właśnie do San Jose i potem autobusem 12 godzin w nocy przez drogą taką panamerykańską czy jednak tutaj przez Sixaole się przebić i zobaczymy co będzie dalej ale udało się, udało się fantastycznie i jestem z siebie dumny, jestem bardzo z siebie zadowolony, że taki byłem troszeczkę turysta nieszablonowy, można powiedzieć, i, i tak wszystko to wszystko tak fajnie się ułożyło. Dzisiaj podcast półgodzinny, plażowy, słoneczny. Co chciałem powiedzieć? Z Amadoru, właśnie Amador. Amador bardzo fajne miejsce, polecam takie muzeum, tutaj jest bardzo ładne, kwadratowe nowoczesne sztuki autobusy jeżdżą turystyczne są fajne knajpy, jak już wspomniałem no jest fajny facet, który leży na plaży i gada do Was od tych 500 iluś odcinków, chociaż jak już powiedziałem nominalnie 503, a tak normalnie to chyba z 530 już więc, więc dzieje się dzieje się i i lubię, kurde, gadać i daje mi to dużo siły i radości a najbardziej daje mi właśnie e, moc właśnie jeśli są komentarze od słuchaczy i nie, nie zawsze właśnie na przykład pod, o samolot leci ale zapierdala tylko taka smuga kondensacyjna ale no właśnie nawet nie zawsze te komentarze, których jest mało pod podcastami czasem na Facebooku ktoś tam klepnie, like. Ale właśnie te 11 maili, które nawet w kurde przyjdą raz na pół roku, raz na rok, dają powera i, i, i dają moc. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby. Ojej, co? Piach sobie, Żeby to wszystko było dobre, żeby to wszystko było sympatyczne i żeby wszystko miało początek, koniec i, i miało dobre w środku rozwinięcie. I o to chodzi i o to chodzi w tych podcastach i sobie tego życzę właśnie na na 500 odcinków, żeby był początek rozwinięcie i koniec, żeby to wszystko miało sens i nie było robione na siłę, bo były takie podcasty które robiłem na siłę a ja nie lubiłem ich i źle się z tym czułem i ja tak jak powiedziałem już wcześniej muszę czuć jak nagrywam, nie może to być takie z dupy, po prostu, że muszę że wtorek, że piątek, że, że... po prostu lubię i muszę czuć to i to nie będzie trzymać przez najbliższe powiedzmy 100 odcinków. Zobaczymy potem, jak będzie dalej. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, i zapraszam Was na kolejny odcinek Bóg wie skąd. Do usłyszenia, Astelawista i Astalowego. Zapraszamy na następny odcinek, w którym Filip opowiadać będzie między innymi o witam Was w kraju, gdzie połowa ludzi mówi po francusku, a połowa mówi po holendersku. Witam Was w kraju, gdzie, jakby to powiedzieć, Heineken jest najlepszym piwem albo też Pernod Ricard. Chociaż nie, to jest włoskie piwo, przepraszam.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 Chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że... Co Dłużej nie do zniesienia! Ciąg dalszy nastąpi. Posłuchać, troszeczkę posłuchać.